autopromocja. Tu program drugi Polskiego Radia minęła ósma. Poranek dwójki. Witamy w trzeciej godzinie poranka. Zofia Kruszewska, Katarzyna Fitz, Williams i przed mikrofonem Marcin Pesta i ponowne dzień dobry. Dziś jest środa, 1 kwietnia 91 dzień roku. Słońce w znaku barana zajdzie o 19.09. Dzień będzie trwał już 12 godzin i 57 minut. Na życzenia imieninowe czekają dziś Grażyna, Hugon, Katarzyna, Teodor oraz Zbigniew. Wszystkiego najlepszego również od dwójki. Za Świąt nietypowych dziś Międzynarodowy Dzień Ptaków, obchodzony od 1906 roku, a także Pryma Aprilis, Dzień Żartów, znany w wielu krajach. Tradycja sięga średniowiecza, a w Polsce upowszechniła się w XVII wieku. No i to ten jeden dzień w roku, kiedy drobne żarty i zabawa w kto kogo przekona są całkowicie na miejscu. Pogoda. Na południowym wschodzie dziś więcej chmur i deszczu, a w górach także deszcze ze śniegiem i śnieg. Na pozostałym obszarze sporo przejaśnień, choć miejscami głównie na wschodzie i chwilami w centrum może jeszcze trochę popadać. Temperatura maksymalna od około 5 stopni nad morzem i na południowym wschodzie do 10-12 stopni w centrum i na zachodzie. Najchłodniej będzie na Podhalu, tam około 2 stopni. Wiatr raczej słaby, chwilami silniejszy z północy i północnego zachodu. Tymczasem przed nami w poranku kompozycja, która łączy dyscyplinę z fantazją. z drugiej partii Cemol, Jana Sebastiana Bacha grał David Frey, francuski pianista, który często porównywany jest do Glena Goulda, no ale oczywiście idzie własną drogą. Muzyka Bacha zabrzmi też dzisiaj w Gdańsku, gdzie rozpoczyna się festiwal Actus Humanus Resurreccio. O 20 w centrum świętego Jana zagra ensemble Korespondans pod kierunkiem Sebastiana Dossé, a w programie wczesne kantaty Bacha, w tym Actus Tragicus. Transmisja na antenie dwójki, ale też za naszym pośrednictwem mogą się Państwo wybrać osobiście na ten koncert w sprawie za Zaproszeń, prosimy o telefony 22 645 22 22. W trzeciej godzinie poranka nasz wysłannik Marcin Majchrowski opowie o tym, co dzieje się na festiwalu Misteria Paschalia w Krakowie. Nasze studio odwiedzi też Monika Bożym, wokalistka jazzowo-soulowa, by opowiedzieć o swojej najnowszej płycie zatytułowanej z Wasowskim do łóżka. Tymczasem jest 7 po ósmej. To się czyta. To się czyta. Zaglądamy do środowych gazet i tygodników. W studiu pojawił się ponownie Jerzy Ksielewski. Dzień dobry raz Dzień dobry. jeszcze. To się czyta. Tygodniki są w szacie świątecznej i w wydaniu świątecznym. W związku z tym aż do 7 czy 8 kwietnia. Będzie sport tej ciekaw... lektury. I rzeczywiście. Mało tego, są prima aprilisy, ale zdradzone i o tym już za chwilę. Ja chciałbym tylko jeszcze wrócić, bo o muzyce można mówić zawsze. I rzeczywiście chyba muzyka się zawsze obroni, ale jeśli ktoś, kto odniósł sukces w tej dziedzinie ma definicję, to warto ją cytować. Pat Metheny w dużym wywiadzie dla Gazety Wyborczej, znakomity, słynny gitarzysta jazzowy. Najpierw... Mówiąc, że jest zafascynowany sztuczną inteligencją, rozprawia się z nią i mówi, że ten termin nie jest precyzyjny, bo to coś nie jest inteligentne. No, tak się Tylko podziw... jest sztuczne. Tak, to się iż <śmiech> tak... A co z inspiracją, z duszą artysty, zaklętą w dźwiękach? I Patmyt nie odpowiada. Muzyka jest wyjątkiem w spektrum doświadczeń, które ma do dyspozycji gatunek homo sapiens zamieszkujący tę planetę. Mówimy o wibracjach, które przenoszą się w powietrzu, docierają do ucha i dalej. Nie można tego zobaczyć. Muzyka nie ma zapachu. Istnieje poza tym wszystkim. Uważam muzykę za odrębny gatunek. Wiem, że robię za popularnego muzyka, ale czuję, że nie mam z tym wszystkim zbyt wiele wspólnego. Po prostu stara się nie przeszkadzać muzyce. Robię, co mogę, by przekazać dalej to, co od trzeciego roku życia jest wstrzeliwane do mojego mózgu z kosmosu. Cokolwiek to jest, jakkolwiek to się dzieje, to nie jest z tego świata. No, czy może być e, bardziej szczera definicja mm, muzyki? A ja na pytanie, że gdyby nie odniósł sukcesu, co by robił? E, no, i pewnie siedziałbym w piwnicy w domu moich rodziców i ćwiczył na gitarze, odpowiada mm, skromnie. Tyle padłem dla wyborczej, a w czerwcu rzeczywiście w siedem koncertów w różnych e, lokalizacjach w Polsce. Tygodniki. E, polityka, och, taka wiosenna, idylliczna, można by powiedzieć, okładka, ale temat e, mocny pod każdym względem, bo dotyczy 12 mi milionów Polaków. Alergia na wiosnę. E, 12 milionów uczulonych Polaków. Skąd się wzięła ta e, epidemia? Ale wewnątrz numeru, masa ciekawych, ciekawych tekstów i... Mm, no, od razu w samym nagłówku jest napisane, w dziale historia, rozmowa na prima aprilis. Hmm. Mm, ale żarty, żartami, a to jest dość poważna rozmowa. Jest jak za naszych czasów. O dzisiejszej Polsce, Unii Europejskiej, o Niemcach, Ukrainie oraz świecie Trumpa i Putina rozmawiamy z awatarami Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego. E, deklaruje Adam Krzemiński i Marcin Rotkiewicz. Pomysł zrodził się pod wpływem rozmowy niemieckiego tygodnika Die Zeit z XVIII-wiecznym filozofem gospodarki Adamem Smithem. Hamburczycy nafaszerowali sztuczną inteligencję pismami tego klasyka i otrzymali bystre uwagi także o naszych czasach. Czemu więc nie porozmawiać z dwoma gigantami przedwojennej polskiej myśli politycznej? Rozmowa z przodkami to przecież Podstawa kultury europejskiej. Homer wmyślał się we frazy bogów olimpijskich i dawno zmarłych wodzów. Szekspir ożywiał na scenie Juliusza Cezara i angielskich królów, wyspiański przywódców powstania. Odpowiedzi na nasze pytania udzieliły dwa modele AI, czyli mówimy kosztywnie SI, <laughs> Gemini i Claude. Miały do dyspozycji, poza całą swoją ogólną wiedzą, zbiory tekstów Józefa Piłsudskiego. Mm, tutaj wymienione są eee, myśli i aforyzmy Józefa Piłsudskiego. E, oraz publikacje Romana Moskiego myśli nowoczesnego Polaka, zagadnienie rządu itd. Tak Jest to więc antropomorficzna konstrukcja cyfrowa pod wpływem naszych pytań pomyślana trochę jako prima aprilisowy żart. Jej wartość poznawcza może być jednak jak najbardziej porównywalna z niezliczonymi w mm, dziejach kultury literackiej, wmyślanie się w cienie zapomnianych przodków, Pierwsze pytanie, którą zadają rozmówcom. Panowie, ponoć Polską wciąż rządzą wasze trumny, powiedzmy pomniki. E, poznaliście historię aż do 2026 roku, więc pozwólcie, że zaczniemy od końca. Co sądzicie o Unii Europejskiej i naszym w niej członkostwie? Bardzo też ciekawe odpowiedzi. E, ciekawy jest Józef Piłsudski, mówi... Nie jestem przeciwnikiem sojuszów, jestem przeciwnikiem sojuszów, które usypiają. Jeżeli Unia daje pieniądze, drogi, rynki i jednocześnie nie rozbraja dusz, jest dobra. Jeżeli mówi Polakom, nie musicie być czujni, nie musicie być twardzi, bo my za was wszystko załatwimy... To jest jak trucizna. E, tak mówi Józef e, Piłsudski. Jest i o Jaruzelskim, jest o e, polskim papieżu, a recenzję tej rozmowy mm, e, dokonuje, pisze e, profesor Tomasz Nałęcz, e, historyk o wartości. I może tylko... Hmm, może tylko na koniec. Obie strony waszego sporu robią dokładnie to, co robiły za moich czasów, mówi Józef Piłsudski. Każda uważa, że ona jest Polską, a druga strona jest agenturą. Sam zresztą przyznaję, agentury widziałem wszędzie i mówiłem, że idą krok w krok za naszym państwem. Pan Dmoski widział agentury żydowskie, masońskie, bolszewickie i każdy z nas uważał, że ta druga strona służy obcym. A prawda była taka, że obaj służyliśmy Polsce, tylko nie nie potrafiliśmy tego wzajemnie uznać. Więc bardzo ciekawa rozmowa na premia, dwa pomniki, nie dwie Trubne, tylko tym razem dwa pomniki Dmoski i e, Piłsudski. A Dziękuję. może tylko jeszcze ten, jeden tytuł, a wrócimy do tego jutro. Nie wolno się bać, trzeba mówić nie to tak mówi? Daniel Olbrychski. W dużym wywiadzie w tygodniku Przegląd, ale o tym jutro. Jerzy Kisielewski anonsował Państwu najciekawsze artykuły z środowej prasy. Dziękuję bardzo. Wspólnie zachęcamy, by sięgnąć po te dzisiejsze hmm. wydania. Hiszpania w pełnym słońcu, trzecią część słynnego koncierto de Aranjuez, Joaquina Rodrigo, tym razem w wersji na Harfe grał Xavier de Mestre z Wiena Radio Symfony Orchestra. Środowy poranek dwójki, 20 minut po ósmej, zmieniamy zupełnie estetyczne klimaty. W Krakowie na festiwalu Misteria Paschalia jest nasz specjalny wysłannik Marcin Majchrowski, witaj. Witaj Marcinie, dzień dobry Państwu. Wczoraj transmitowałeś, a właściwie transmitowaliśmy dla Państwa Miserere, koncert zespołu Poem Harmonique pod dyrekcją Van Dimestra z Bazyliki Ojców Karmelitów na Piasku. No i stamtąd szybciutko musiałeś się przenieść na kolejne z festiwalowych wydarzeń do Kościoła Ewangelickiego Świętego Marcina. To był koncert Dormitio. No i cóż tam usłyszałeś? Tak, wszystko się zgadza. Kilkanaście minut szybkiego spaceru wystarczyło, żeby na ulicę Grodzką się przenieść. To jest niewielki kościółek. Ci z Państwa, którzy byli w Krakowie może wiedzą. On jest tuż pod Wawelem prawie. Tam występował Martin Egidi, ponieważ cały pomysł na opakowanie, przepraszam za ten kolokwializm, głównych koncertów, czyli tych Grand Concert Festiwalu Misteria Pascalia, wiąże się z takim przesłaniem trochę edukacyjnym i poznawczym, bo towarzyszy nam wystawa dawnych instrumentów. W tym roku są to instrumenty strunowe, smyczkowe, głównie skrzypce, wiole i, i tak dalej. No i do tego do, dopasowany jest cykl wykładów, a także właśnie tych nocnych koncertów, których nie jest wiele, ale są bardzo ciekawe. No i wczoraj właśnie prezentował się violonczalista młodego pokolenia, oczywiście wychowanek z hola Cantorum Basilienzi, z jednej z najważniejszych uczelni, jeśli chodzi o zgłębianie tajniki, tajniki muzyki dawnej i jej historycznych wykonań. Martin Egidi, który jest uczniem i Krzysztofa i Petra Skalki i już dał y, się poznać jako muzyk, który występuje i z własnym zespołem, i z takimi renomowanymi zespołami jak Il Pomodoro czy Arcangelo. No i Martin Egili wykonywał muzykę Jana Sebastiana Bacha, bo to był y, główny zrąb y, jego y, solowego występu. Dwie suity, suita druga Demol, Schmider y, 1008 i y, suita czwarta Esdur Schmider 1010, ale one były rozdzielone y, kilkoma innymi utworami Y, y, Capriccio Cemol y, y, dalabaco, potem była takie ćwiczenie siódme Gemol, bardzo zresztą ciekawe, Jean-Louis DiPorta i również pasakalia Gemol, Heinricha Ignaza Franza von Webera w jego własnym opracowaniu na Wielonczele. Ale przed wykonaniem czwartej suite SDUR 1010 na Sebastiana Bacha, Martin Gidi powiedział parę słów do publiczności. Mhm, Odniósł tę rzadko stosowaną tonację E-dur z trzema bemolami y, przy kluczu, y, tonację jeśli chodzi o y, instrumenty smyczkowe czy strunowe y, u Bacha, do jednej z ostatnich ari z pasji mateuszowej Jana Sebastiana Bacha, która właśnie również jest w tonacji Estur. Która, Arii, która pojawia się w pasji pod, pod sam koniec, jak powiedziałem wtedy, kiedy już jest po ukrzyżowaniu, kiedy Chrystus wisi na krzyżu. Więc, więc no, dał i taki... taki Pokazał publiczności, że jego muzyczna wiedza jest również bardzo erudycyjna i potrafi się odnieść do, do ciekawych szczegółów y, interpretacyjnych y, muzyki, którą y, prezentuje. Jak i pokazał bardzo, bardzo ciekawą, y, właśnie, wirtuozerię y, y, gry na ale może ta wirtuazeria była właśnie podporządkowana wyrazowi, bo w bardzo charakterystyczny sposób, patrząc gdzieś tam w górę sklepienia kościoła, wykonywał cały program z pamięci, jak natchniony. O, Aha. tak bym powiedział. Patrząc na tegoroczne misteria, trochę z takiej szerszej perspektywy, czy widzisz zmianę w myśleniu o muzyce dawnej? Czy to jest nadal taki powrót do źródeł, czy, czy już raczej próba nadania... Tej i muzyce nowego, współczesnego sensu? Wiesz co, tak bardzo często o tym dyskutujemy i, i, i podkreślamy to, że Muzyka dawna w naszych czasach to nie jest jakieś odkopywanie skorup z, z, z czy, czy, czy urn i, i cieszenie się, że, że pędzelkiem z zdejmiemy z niej ten, ten, ten cały pokład kurzu i czasu. Muzyka dawna żyje wtedy, kiedy jest interpretowana i te zespoły i ci wykonawcy, którzy zapraszani są na festiwal Misteria Paschali, ale nie tylko. Właśnie prezentują za każdym razem własne podejście i odczytanie interpretacyjne. I może najciekawszym Najciekawszym probierzem tego, o co, o co pytasz, Marcinie, był wczorajszy, było wczorajsze zwieńczenie koncertu Miserere, to znaczy wykonanie e, słynnego Miserere Gregoria Allegriego przez zespół Le Poem Harmonique. Ja sobie porównałem z nagraniem płytowym z przed siedmiu lat, bo to w 2019 bodajże wyszła e, płyta, na której e, właśnie Dimestro ze swoim zespołem mhm. zarejestrowali interpretację e, Miserere. I jak to porówna, I ona nie? była inna. E, to znaczy ona szła jakby tym... Tropem właśnie oddania tej bardzo ciekawej techniki, bo o co chodzi? Nie, nie, nie było problemem dla Mozarta zanotowanie jakby szkieletu tej kompozycji, bo ona, ona jest dosyć prosta. Natomiast, natomiast tajemnicą wszystkiego były, były te ornamenty wykonywane tam mm. właśnie w XVIII stuleciu i to była właśnie ta bardzo pilnie strzeżona tajemnica zabezpieczenie i zarezerwowanie wszystkiego dla kaplicy sy sykstyńskiej i tak dalej. Chociaż e, miserere wypływają. I sposoby roz, y, wykonania tych ornamentów również, ale właśnie te ornamenty, które pojawiają się częst, często y, z takiej, trzeba mieć świadomość jak je wykonywać, natomiast one się różnią za każdym razem mm -hmm. i y, dysonanse, które się tam pojawiają w poszczególnych głosach, bo każdy głos jakby od, ozdabia oddzielnie ten, ten, ten, tę swoją linię, właśnie m, tworzą smak tego wszystkiego. No i, y, Są zamierzone. Tak, i to, i to wszystko było zamierzone, i właśnie na tym polega jakby smak całego tego wykonania i tej interpretacji. I to, to się różniło, bo oczywiście i, i różnili się wykonawcy w stosunku do, do nagrania, poszczególni śpiewacy, ale no nigdy dwa razy tak samo się tego nie zrobi. I może na tym polega naj, największy smak tego wszystkiego, czego doświadczamy. To powiedz na zakończenie, na co no. czekasz? Czekam na, na dzisiejszy koncert Dormizio, bo to będzie legenda jeśli chodzi o wykonawstwo na muzyki dawnej, czyli Pierre Antaille i, i Christophe Kłę. oni we dwóch zagrają, Christophe Kłę na Gambie, a Pierre Antaille na klawesynie dzieła Jana Sebastiana Bacha. I m, też y, innych kompozytorów. No o 19 wcześniej, y, i to znowu będzie w Kościele Ewangelickim Świętego Marcina, o 19 natomiast w filharmonii Krakowskiej Pasja Janowa y, pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka, którą zarejestrujemy dla Państwa i y, ona będzie z Wielki Piątek na naszej antenie, a jutro Vox misji Lionel Monnier z bardzo ciekawym repertuarem Stabat Mater i Pasja, ale Pasja Mateuszowa Johana Sebastianiego, to jest kompozytor, który działał w Królewcu, w, zmarł notabene w 1683 roku. Jeden z pierwszych, do których wprowadzał chorały i instrumenty dublujące głosy, to była taka praktyka kompozytorska i wykonawcza w tamtym czasie, oczywista, a ale właśnie chorały do do muzyki, do, do pasji i Stopat Mander Agostina Stefaniego, więc takie połączenie trochę Włoch mm -hmm. i Niemiec w tym repertuarze, to koniecznie trzeba usłyszeć tutaj, bo tego koncertu nie rejestrujemy niestety. O więc, tym, co no, działo się i dziać się będzie, będzie na festiwalu Misteria Paschalia w Krakowie opowiadał nasz specjalny, muzyczny wysłannik, Marcin Majchrowski. Bardzo Ci dziękuję za tę relację. Bardzo. No i oczywiście czekamy na kolejne transmisje z Krakowie. 考法 To była pierwsza część koncertu C-Dur Antonia Vivaldiego w interpretacji zespołu Lee Inconity prowadzonego przez Amandine Beje. Minęła 834. Rozmowy po zmroku. Jeśli najnowsza płyta Moniki Bożym nosi tytuł Z Wasowskim do łóżka, to rzeczywiście powinniśmy rozmawiać po zmroku. No ale w pryma Aprilis wszystko jest możliwe. W studiu dwójki Monika Bożym we własnej osobie. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Wokalistka, ale też psychoseksuolożka, co nie jest bez znaczenia, bo to w pewnym sensie też album terapeutyczny. Można tak powiedzieć, że to jest album terapeutyczny w pewnym sensie. Na pewno traktuję o mojej ulubionej tematyce, czyli o szeroko pojętym romansie z różnych punktów widzenia i, i myślę, że...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 Jak długo trwa twoja miłość do twórczości Jerzego Wasowskiego? O, mam wrażenie, że całe życie. E, Kabaret Starszych Panów to było takie zjawisko, które w moim domu było zawsze gloryfikowane. E, ja uwielbiałam te piosenki, od zawsze się do nich chichrałam już jako dziewczynka mała. E, a jak zaczęłam śpiewać, to no, nie wyobrażałam sobie nie sięgać po ten repertuar, więc e, faktycznie śpiewam te piosenki, od kiedy śpiewam. E, a w międzyczasie, i szczerze mówiąc, zupełnie nie pamiętam na jakim etapie mojego życia, ale myślę, że w jakimś tam dwudziestym, którymś roku życia, miałam wielką przyjemność poznać Grzegorza Wasowskiego, syna pana Jerzego i e, jego cudną żonę Monikę Wasowską. Uwielbiam ich oboje i gdyby nie oni, to ta płyta by nie powstała e, i nie miałabym możliwości wyszperania. No właśnie, bo piosenek po podobno buszowałaś w archiwum pana tak, Jerzego. Tak, to prawda. E, no ale od kiedy się zaprzyjaźniliśmy z Wasowskimi. To oni tę moją miłość też cały czas dokarmiają, między innymi takimi gratkami, jak te zupełnie nowe piosenki, które wynaleźliśmy z rękopisów w mieszkaniu pana Jerzego. I na pianinie grałaś tam sobie? Wtedy Grałam tam sobie na pianinie, ale przede wszystkim na pianinie grał mój fantastyczny pianista Krzysztof Dys. Ale to jest, wiesz, ciekawe, bo słuchaliśmy właśnie Vivaldiego, a pan Jerzy Wasowski ma bardzo szerokie konotacje z muzyką Poważną. No oczywiście. I to, co ciekawe, to to, że te rękopisy nie są pisane w takim systemie notacji jazzowej, że akordy i melodia, tylko one są rozpisywane były rozpisywane, tak jak muzyka klasyczna w tak zwanych winogronach i to, że Krzysiek, Krzysztof Dys, pianista wspomniany, ma wykształcenie klasyczne, bardzo nam pomogło się orientować w tych rękopisach ołóweczkiem bardzo skrupulatnie, ale jednak niektóre wyblakłe te hieroglify, że tak powiem, odczytywać i to była wielka przygoda. A w którym momencie poczułaś, że to już nie tylko inspiracja, ale materiał na taką nową osobę, osobistą płytę. Ja się zbierałam do tego dosyć długo. I ten pomysł, żeby zaśpiewać piosenki e, najpierw pewnie Kabaretu Starszych Panów, to mi chodził po głowie dłuższy czas. Ale... Mm, Miałam taką frajdę, zanim mi się głos obniżył znacznie, jak jeszcze byłam z kowronkiem wokalnym, a nie Leonardem Coenem w spódnicy. <grym> chociaż rzadko chodzę w spódnicy. To zaśpiewałam duet z panem Jerzy Was Jerzym Wasowskim. Fortuna kołem się toczy. Na płycie Wasowski odnaleziony. To musiało być przeżycie dla ciebie. O, jak wielkie. Fantastyczne aranżacja Krzysztofa Herdzina. Zresztą moja piosenka na tej płycie jest absolutnie moją ulubioną. Tam jest tyle z Disneya, którego też ubóstwiam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 I kiedy zostałam wpuszczona do mieszkania pana Jerzego i do tego fantastycznego pianina i do tych rękopisów, to się okazało, że jest tego więcej niż się spodziewałam. Mm -hmm. Ale ten proces trwał długo, bo ja się nie mogłam na te piosenki zdecydować. Nie, nie mogłam się zdecydować, które wybrać, bo tam jest tyle wspaniałego materiału. Bardzo mi zależało najpierw na tym, żeby wydłubać jak najwięcej tych nieznanych utworów, ale potem doszłam do wniosku, że no, to jest moja ósma płyta ja muszę, chcę przybić jej jakiś swój osobisty stempel. Mm -hmm, mm -hmm. No właśnie ja... chciałem zapytać o ten dobór repertuaru. Uh -huh. czy, czy były piosenki Jerzego Wasowskiego, które świadomie odrzuciłaś, bo nie były twoje? Tak, zdecydowanie. Ja się zawsze kieruję tym yy, czynnikiem głównie. Że ja muszę być w stanie opowiedzieć tę historię, nawiązując do jakiejś swojej historii, przesiewając ją przez swoje sito. I jeżeli ja będę w tym autentyczna, to ta piosenka ma szansę coś zrobić odbiorcy. Mhm. A jeżeli ja po prostu opowiadam jakąś cudzą historię, z którą nie mam żadnego połączenia, to raczej niewiele zdziałam na poziomie emocjonalnym, a na tym mi bardzo zależy. E, więc tak, ostatecznie zdecydowałam się na ten właśnie profil, na tę konkretną tematykę. E, I myślę, że też w ogóle było tak, że ja się... Mm, Trochę podświadomie skłaniałam ku tym piosenkom, które traktują na temat, na tematy związane z tą moją drugą pasją zawodową, a najciekawszym już w ogóle w tym wszystkim jest to zjawisko, że te utwory, które nigdy nie były publikowane, one miały jakieś swoje oryginalne teksty. I te teksty nie do końca mi się podobały. Pozwoliłam sobie trochę przyksiężniczkować i, i żerować na sympatii Grzegorza, który zgodził się, żebyśmy napisali, żeby powstały zupełnie nowe teksty do tych kompozycji pana Jerzego. No i one już były pisane stricte pode mnie, czyli już w ryzach tej konkretnej tematyki. Dwa teksty wspaniałe napisał mi właśnie Grzegorz do muzyki swojego taty, a a jeden tekst napisał mi Artur Andrus. I jedna piosenka zupełnie autorska powstała, taka podsumowująca cały koncept z Wasowskim do łóżka i, i tutaj też tekst Grzegorza Wasowskiego i muzyka Łukasza Borowieckiego. A czy zdarzyło się, że podczas pracy nad y, płytą y, zmieniło się twoje rozumienie tych y, piosenek, że odkryłaś w nich coś nowego dla siebie? Mm, dziękuję za to pytanie. Tak, y, zdecydowanie. Wiesz, tak jak mówiłam o tym, że, y, że ja muszę mieć jakiś kawałek swojej historii. Mm -hmm. Odkrywałam kolejne dna i, i, i podkładałam pod te piosenki nieoczekiwane historie z mojego życia dla mnie. Podmieniałam pewnych mężczyzn, pewne historie, pewne wątki późnowieczorne i to też powodowało, że ja się jakoś cały czas y, na nowo bawię tymi piosenkami i trochę sobie rotuję te scenariusze w głowie, nawet powiedziałabym momentami, e, w zależności od humoru i od tego, co tam jakie wspomnienia do mnie przypływają. E, więc tak, no poza tym, tam, wiesz, ta warstwa tekstowa jest po prostu tak złożona, tak koronkowa, e, taka inteligentna, dowcipna. tak dowcipna że no, nie sposób tam e, co chwilę nie odkrywać jakichś nowych zlepków e, i fantastycznych ujęć pewnych zjawisk. No właśnie, wspominasz o tym wątku terapeutycznym, yy, ważnym dla ciebie. Na ile ten projekt jest yy, taką formą pracy z emocjami własnymi? i potencjalnie emocjami słuchaczy. Ten mniej. Myślę, że to jest bardziej jakaś zabawa formułą i kręcenie się wokół pewnej tematyki, która nie jest komfortową tematyką dla ludzi do dyskutowania, a jest wątkiem, który się tyczy nas wszystkich absolutnie i jakby w wąskich gronach przyjacielskich jest obawiany bardzo szeroko, chociaż Czyli myślę, że romans. też z pewnymi, tak, z pewnymi ograniczeniami og ograniczeniami. I w ogóle mam takie... Mm takie jakieś głębokie poczucie takiego zadania, łącząc jedno z drugim, śpiewanie z seksuologią, psychologią, że to, co mogę zrobić chyba najskuteczniej, poza pracą indywidualną w gabinecie czy grupową, to właśnie normalizować pewne tematy. Mówię o nich ze sceny, mówię o nich w wywiadach, mówię o nich na swoim Instagramie, no i mówię przez piosenki. I myślę, że tu głównie o to mi chodziło, żeby odsłaniać pewne zakrywane wątki, które uważam, że niezdrowo jest zakrywać, bo im swobodniej e, rozmawiamy na pewne tematy, również na temat emocji związanych z miłością i romansem, tym bardziej je oswajamy i tym większy mamy wgląd w związku z tym, czyli rozpoznanie tego, co się w nas dzieje. E, I im swobodniej rozmawiamy o pewnych rzeczach, tym po pierwsze łatwiej nam jest sięgać po to, czego pragniemy, a po drugie, co chyba najważniejsze i jak prowadzę seks ed e, w pewnym e, bardzo fajnym warszawskim liceum, to bardzo dużo o tym mówię, że to, że umiemy komunikować pewne rzeczy i swobodnie na ten temat rozmawiać, pomaga nam stawiać granice i się chronić. E, więc jeżeli się czegoś wstydzimy i trudno nam jest powiedzieć rzeczy, które są totalnie ludzkie i tyczą się nas wszystkich, no to w sytuacji stresowej jeszcze trudniej będzie nam je wypowiedzieć. Więc oswajanie tych wątków i mówienie o nich względnie swobodne uważam za niezwykle ważne i terapeutyczne. No to jaki jest według ciebie udany przepis na związek, a, e, myślę, że jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Przede wszystkim pielęgnowanie uważności na siebie nawzajem i słuchanie się nawzajem i nie poleganie na tym, co działało na początku, tylko jakieś renegocjowanie warunków e, m, tego kontraktu. I ja bardzo lubię takie myślenie o związku, że to jest umowa na czas określony, bo człowiek jest cały czas w procesie i cały czas się rozwija i cały czas się zmienia i oczywiście miłość to jest decyzja i to jest zobowiązanie i... E, i jakaś obietnica wobec siebie nawzajem, ale te obietnice przyjmują trochę inne kształty, bo my co innego na różnych etapach w życia jesteśmy gotowi sobie nawzajem dać i innych I rzeczy trochę inaczej też rozumiemy to. Dokładnie, więc przede wszystkim rozmowa. E, jakaś taka w miarę regularna o tym, co nam jest potrzebne, co się w nas zmienia, co czytamy inaczej, czego nam brakuje. E, no i też to, żeby sobie czasem przypomnieć o tym, jak to było na początku, jak łatwo nam przychodziło robienie sobie różnych przyjemnostek, czy komplementowanie siebie nawzajem. E, tracimy to z czasem, a, a to jest bardzo, bardzo ważne. E, pielęgnowanie tej wyjątkowości, poczucia wyjątkowości tej drugiej osoby czyli mówienie sobie miłych rzeczy, wracanie do tych takich drobnych gestów, które na początku sprawiały wszystkim tyle frajdy, a potem mhm. się gdzieś gubią w tak zwanej życióweczce. Myślę, że to naprawdę taka szczera uważność na drugiego człowieka i takie pielęgnowanie tej frajdy zbycia ze sobą nawzajem w taki aktywny sposób. Bardzo konkretne rady. <śmiech> Dzięki. <śmiech> Zrezygnowałeś z odtwarzania oryginalnych aranżacji. Jak wyglądał ten proces odklejania? To już zapytam cię na koniec. Od klejania tych piosenek no, od tych pierwotnych kontekstów i budowania ich na nowo, to myślę, dla słuchaczy nie zawsze jest łatwe. Mm -hmm. No ja sobie też tego trochę inaczej nie wyobrażam. Mm -hmm. No bo jeżeli ja śpiewam piosenkę która na przykład, kotku. na przykład Żegnaj kotku, prawda, czyli pomnik. Moja ulubiona. Albo piosenkę Ciepła Wdówka na zimę, którą śpiewała Kalina Jędrusik, to w ogóle myślę, że jeszcze parę lat temu miałabym dosyć dużą trudność, żeby się z tymi kolosami mierzyć. Ale w związku z tym, że jestem od wielu lat w terapii no. <laughs> i e, już daleka jestem od tego, żeby się porównywać z kimkolwiek i, i musieć się odnosić. To sobie e... po prostu przepracowałaś. Tak, przepracowałam sobie to i po, i po prostu jakby bardzo pielęgnuję swoją frajdę w tym życiu, które jest krótkie i ulotne. E, ja po prostu chciałam zaśpiewać te piosenki, więc robię to dla siebie i robię to z jakimś takim rodzajem... E, Swobody być może przez niektórych czytanej jako jakąś pyszną. Ale. Ale to mi po prostu smakuje, idąc za słowem pyszną. Eee, I to mi sprawia frajdę i to jest dla mnie, szczerze mówiąc, kluczowe, bo jeżeli ja mam frajdę, śpiewając coś, to znów jest duża szansa, że odbiorca również e, jej przynajmniej jakiś kawałek odbierze i też będzie miał frajdę. Czyli, mm, żebym ja mogła tę piosenkę spersonalizować i czuć, że ja się jakoś odklejam od tego pomnika, do którego również jestem w jakiś sposób przywiązana, mhm. no to ja sobie to muszę poukładać po swojemu. Nie, Ja muszę to mieszkanko sobie poukładać e, tak, żeby mnie tam było w niej. Wygodnie, więc nie ma innej drogi. Chociaż akurat Ciepła Wdówka na Zimę to jest taki utwór na tej płycie, który myślę, że niedaleko jest od oryginału. Uh -huh. Bo on tak, bo to, ta piosenka po prostu idzie Inaczej za Inaczej się nie da go no, zaśpiewać. Trochę się nie da. Ja nawet tam kombinowałam, ale kombinowanie na siłę też jest bez sensu. W tym mieszkanku akurat było mi dobrze. I już ostatnie pytanie. Gdybyś miała powiedzieć, co ta płyta mówi o tobie dzisiaj, nie jako wokalistce, tylko o Monice Bożym, to co by to było? Myślę, że bardzo ładnie spaja te moje dwa wątki jakoś ugruntowuje mnie w tym. Um, I to jest dla mnie super ważne, bo jakoś długo um, próbowałam to zgrabnie połączyć, bo to są faktycznie dwie nieodzowne części mnie um, i ja lubię, że one się zbiegają. To jest jedna rzecz. Druga jest taka, że myślę, że ona bardzo dużo mówi o mojej wrażliwości i o tym, co jest dla mnie ważne w śpiewaniu, yy, czy w ogóle w twórczości. I, i nie wirtuozeria wokalna, bo jak mamy do czynienia po prostu z wokalami na świecie typu, nie wiem, Celine Dion, Ray, yy, czy kurcze nie wiem, Natalia Przybysz, yy, to to ja jestem zupełnie nie o tym. Ja, ja wokalnie jestem nie tam. Yy, poza tym dużo straciłam też możliwości wokalnych po tym, jak mi się głos bardzo, bardzo obniżył po urodzeniu dziecka. Yy, I dla mnie najważniejsze jest opowiadanie historii teraz. I ja się w tym odnajduję najlepiej. I... Yy, yy. I bardzo chciałabym opowiadać historie jakościowe. E, takie historie, które są wyjątkowe, które są piękne, które naprawdę nas zatrzymują e, i odrywają trochę od tej szaroburości codzienności, bo na przykład są napisane z takim kunsztem, takim polotem i takim dowcipem, jak te utwory, które mam przyjemność śpiewać na tej płycie. I taka właśnie jest płyta z Wasowskim do łóżka. Wokalistka i psychoseksuolożka Monika Bożem opowiadała o swoim najnowszym albumie. On już jest dostępny na Platformach streamingowych. Jutro oficjalnie premiera, od jutra można już ją zamawiać. Tak, można ją kupować na nośniku CD, a w maju będzie też dostępna jako dwupłytowa, e, winylo, winylowe wydanie dwupłytowe. Bardzo piękne. E, ba, bardzo mi się to wszystko podoba. Dawid Ryski piękną okładkę zrobił, więc zapraszam do kupowania nośników fizycznych. Dziękuję za wizytę w studiu dwójki. Oczywiście mamy dla Państwa egzemplarze tej płyty. W tej sprawie prosimy o zgłoszenia mailowe, poranek dwójki nie, przepraszam, telefon 22 dwa jest noc więc pora sprawdzić czy już wszyscy leżą w łóżkach I każdy obyczajnie śni W objęciach Morfeuszka Czy wszyscy tu nieczystych rząd I chuci złych się strzegą W ramionach jego boskich śpiąc I czy wyłącznie w jego? Czy on śpiew z nim? Czy ona z nim Razem śpią, a jeśli nie, to z kim, to z kim? Kto gdzie tu śpi? I jak, i jak na boku śpi? Czy może śpi na wznak? Czy ona spędza noc, powita wie, w w Czy to on raczej wszedł pod jej plety? Czy on powtarzam śpi, tu z nimi? czy ona, jak wspomniała z nim, gdzie oni śpią i z kim, i z kim?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 Czy ona jak wspomniała z nim, gdzie oni śpią i z kimis. On Śpi Z Nią piosenka Jerzego Wasowskiego i Antoniego Marianowicza we współczesnej interpretacji Moniki Bożym z najnowszej płyty tej artystki zatytułowanej Z Wasowskim do łóżka Za 6 minut dziewiąta pora sprawdzić kto dziś zdobywa naszą płytę tygodnia, słynne Chandos Anthems Jerzego Fryderyka Händla po raz pierwszy w naszym porannym cyklu w nagraniu zespołu Muzyka Gloria a ten krążek powędruje do pana Rafała z miejscowości Wolbrom. Nagrodą dodatkową jest w tym przedświątecznym tygodniu płyta Juwe dzieła churalna Andrzeja Panównika w wykonaniu Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego Universal Prayer. Ten album zdobywa dziś pani Agata z Wrocławia. Gratuluję. Kolejna szansa na płytę tygodnia już jutro. No a nasz środowy pryma, a poranek dobiega końca. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas od szóstej. Katarzyna Fitz Williams i Marcin Pesta. Mówimy do usłyszenia. A na finał Poranka Tomasz Szachowski, który przygotował muzykę, proponuje muzykę Andreasa Wolenwajdera, szwajcarskiego harfisty i kompozytora, który połączył harfę z elektroniką i brzmieniami świata.